15.10 dojumy to jest jeden z takich całkiem ikonicznych obrazów jeśli chodzi o historię westernu myślę, że każdy kto chociaż trochę interesuje się gatunkiem zapytany o najważniejsze dzieła wymieniłby go jednym tchem obok samopołudnie obok dzikiej bandy i paru jeszcze innych rzeczy również bardzo popularnego Siedmiu Wspaniałych Cała historia z 15.10 do Jumy zaczęła się w 1956 roku, bo wtedy wytwórnia Columbia kupiła prawa do ekranizacji e, opowiadania pod tym samym tytułem, napisanego przez Leo, Elmora Leonarda. Ten facet potem zrobił niezłą karierę jako autor kryminałów. Ja zresztą troszeczkę o nim wspominałem w jednym z odcinków kombinatu. E, co jest ważne... E, jeśli chodzi o 15.10 do Jumy, to chyba trzeba zacząć od tego, że wkrótce, wcześniej powstało właśnie Samo Południe. To był westen zrywający z takim tradycyjnym schematem, że dobry jest dobry, zły jest zły, wszystko jest jasne i czarno i białe. Jest dużo akcji strzelanin i to wszystko jest takie piękne i romantyczne. Daves, który był scenarzystą, a potem także reżyserem, bardzo chciał zrobić... Właśnie western, który dorówna tamtemu obrazowi. Western, w którym on prawie całkowicie zrezygnował z akcji, bo w 15.10 do Jumy w zasadzie poza sceną napadu na diligence, która jest wyjątkowo krótka, bardzo taka ostra i dosadna, ale krótka, i sceną strzelaniny w Contention, to tam prawie nie ma akcji. On postawił przede wszystkim na rozgrywkę psychologiczną. Jednym z powodów tego jest to, że opowiadanie Elmora Leonarda pierwotnie w całości rozgrywało się właśnie w pokoju hotelowym, gdzie bandyta próbował przekonać eskortującego go mężczyznę do wypuszczenia go wolno. To jest właśnie ten trzon akcji, ten, który w oryginalnym filmie z 1957 roku jest najważniejszą, najbardziej rozbudowaną częścią. Cała reszta to jest tylko tak naprawdę wprowadzenie. Fragment, w którym widzimy Dana Evansa u siebie na farmie zmagającego się z suszą w otoczeniu rodziny, to jest tylko taka mała przygrywka, naświetlenie jakby jego sytuacji, która ma pokazać widzowi, co pchnęło go do tak desperackiego kroku, żeby ryzykował życie za bądźmy szczerzy, marne pieniądze. Wade'a poznajemy w trakcie napadu. I tu jest pierwszy taki, no nie nazwałbym tego zgrzytem, pierwsze odejście od kanonu. Wade jest bandytą oczywiście, ale jest takim bandytą czarujący. Jest, nie, jeszcze nie jest Rowin Hoodem w żadnej części, natomiast nie jest takim zimnym kryminalistą bezmyślnym, który przyjeżdża i jak typowy szubienicznik zabija całe miasto. To jest facet z pewną klasą, widać, że to jest facet inteligentny, bystry, że to jest człowiek, którego... Być może jakieś okoliczności powchnęły do tego, żeby został bandytą, a być może po prostu konformizm, albo być może jakieś przymioty moralne. Natomiast w innych warunkach mógłby być praworządnym obywatelem. I starcie tych dwóch charakterów, bardzo inteligentnego, przebiegłego, takiego, no, nazwijmy to otwarcie światowego, w pewien sposób Wejda z prowincjuszem Evansem. Człowiekiem zmęczonym życiem, utyranym przez przeciwności, takim prostolinijnym, jak to, jak to żołnierz, to jest niesamowite pole do popisu. I to było coś, co stanowiło o sile tego obrazu wtedy, ponad 50 lat temu, kiedy on wszedł i sprawiło, że trafił na stałe do absolutnego kanonu nie tylko gatunku, nie tylko westernu, ale w ogóle Kina. I cóż, w tej sytuacji no, będzie całkiem do rzeczy powiedzieć, że ja osobiście nie wierzę za bardzo w remake. I. To się często nie udaje, tak jak nie wierzę w kontynuację. W związku z tym pociąg, film 10 do Jumy, który wyszedł kilka lat temu, dokładnie w 2007 roku, w nowa adaptacja starego scenariusza gdzieś tam nie wzbudził zupełnie mojego zainteresowania. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę było przyczyną, czy to, że po prostu nie lubię remake'ów, czy to, że grał tam Christian Bale, który jakoś tak niespecjalnie mnie zachwyca, ani swoją grońcą resztą. Russell Crowe, który również się tam pojawił, grał Wade'a, był całkiem niezły. Zresztą jego lubię, chociaż... Bądźmy szczerzy, jestem w pewien sposób uprzedzony do kogoś, kto pozwolił sobie na zagranie w gladiatorze z takim zakończeniem, jakie tam było. Jakie są różnice między tymi dwoma filmami? Przede wszystkim 15 10 do Jumy był filmem krótszym. To był film, który nastawiony jest na budowanie nastroju. Tam wszystko dzieje się nieśpiesznie. Nawet strzelanina sceny zabójstwa gdzieś są e, takie bardziej nie tyle widowiskowe, co graficzne, przerysowane, ale tam jest stosunkowo mało akcji. Ta ekspozycja jest bardzo mocna. Trzecia dziesięć to jest ewidentnie film zrobiony według nowych prawideł. Zaczyna się od... Y sceny napadu na diligence również, ale jest to scena, która trwała w oryginale raptem kilka minut, obserwowana tak trochę z boku, z daleka przez Evansa i jego synów. Tutaj jesteśmy w samym środku akcji, galopująca kamera, diligence, strzelanina, tu ktoś ginie, tam ktoś ginie, banda tych tam dziesięciu czy iluś ludzi. Jest to film zupełnie do innego widza skierowany, uwspółcześniony. Jest to film skierowany do widza, który Idzie do kina i on nie ma czasu patrzeć na jakiegoś farmera, który patrzy na zachód słońca nad wyschniętą ziemią. On chce, żeby było krew i przemoc i generalnie rzecz biorąc najlepiej jeszcze seks i wszystko inne. On potrzebuje akcji. Pod tym względem trzecia 10 do Jumy jest świetnym filmem sensacyjnym. Mogę tu powtórzyć to, co powiedziałem przy okazji Mrocznego Rycerza. Jest to świetny film sensacyjny, naprawdę. Jest dobrze przemyślany. Trzeba przyznać, że jest w nim ogromna ilość dosłownych cytatów, nie tylko w warstwie tekstowej, ale również obrazu z oryginalnego filmu, momentami, kiedy oglądałem trzecią dziesięć, miałem wrażenie, że słyszę dokładnie te same słowa, chociaż czasem w trochę innych miejscach. Tutaj jednak nacisk został położony na widowiskowość, na akcję. Cała warstwa psychologiczna została, owszem, zachowana w jakimś tam zakresie, ale ona nie gra już głównej roli. Scena na przykład, kiedy e, cała ta ekipa konwój z Wade'em jedzie do Contention, w oryginale trwa chyba jedno ujęcie. Tutaj mamy nagle półtorej doby e, drogi, z ogniskiem, z zabójstwem po drodze, ze strzelaniną. E, cały czas jest obecna banda Wade'a, która w 15.10 pojawia się jeden człowiek rozesłany gdzieś tam w ramach Wici do sąsiedniego miasteczka, drugi do drugiego. E, oni się skrzykują, tam, generalnie rzecz biorąc, w tej nowej wersji banda Wade'a ściga konwój. E, jest to oczywiście dobre dla dynamiki, natomiast takie dołożenie akcji sprawia, że mimo wydłużenia filmu o jakieś pół godziny, bardzo mocno obcięty został ten fragment, który rozgrywa się w hotelu, czyli trzon, trzon 15.10. W 3.10 jest to zaledwie kilka scen i mimo, że całe clue rozmowy między Wade'em i Evansem zostało rzeczywiście zachowane, oni tam zresztą tam jadą praktycznie cytatami z oryginału i to wszystko jest bardzo podobne to jednak nie ma już takiej mocy wyrazu przede wszystkim taka ilość akcji która ma miejsce w filmie nie daje widzowi czasu na zastanowienie się nad tym starciem charakterów oczywiście widzimy, że Evans to jest taki prosty, trochę zawiedzony człowiek gdzieś tam były żołnierz, inwalida i... On bardziej wzbudza litość niż sympatię, natomiast Wade w wykonaniu Russella Crowa no, kradnie widza automatycznie. To jest taki radosny bandyta, trochę jak z urodzonych morderców. Ktoś, kogo media mogłyby pokochać. To jest przestępca, na którego lecą kobiety. To jest przestępca, którego w jakiś sposób się podziwia. Widać to w wątku jednego z synów Evansa. To jest wątek, którego w oryginale nie było. W oryginale, jeśli chodzi o rodzinę Evansa, główne skrzywce grała jego żona. Ona pojawia się w Contention tuż przed przyjazdem pociągu prosić go, żeby zrezygnował, żeby nie dał się zabić, żeby wrócił do nich. To jest mocno spłycona postać, według mnie. Nie wiem, jak to wyglądało na standardy sprzed 50 lat, tylko rozpatrując ją teraz, to taka Modelowa matka, żona, generalnie taka dobra gospodyni kochająca, która trwa wiernie u boku męża, który podjął się zupełnie głupiego zadania. Tutaj wchodzi jeden wątek, którego nie było w oryginale, a mianowicie rywalizacja Evansa z Wade'em o syna. On wie, że syn... Mówiąc oględnie uważa go za frajera, że syn go w pewien sposób nie szanuje. Widzi, że ojciec najzwyczajniej w świecie sobie nie radzi, i tą wyprawą, tym konwojem, z więźniem, w jakiś sposób próbuje również jemu, nie tylko sobie, ale również jemu udowodnić. To jest pokreślone w ostatniej scenie przy wyjściu z hotelu, kiedy mówi: pamiętaj, twój ojciec doprowadził wejda na stację. Nie zapomnij o tym nigdy. W jakiś sposób tutaj następuje też przesunięcie motywacji ewansa przez to. Tam tak bezmyślnie trwając w tym uporze, że jednak pójdzie, dostarczy tego bandytę, mimo że dziesięciu innych czyha i chce go strzelać, mimo że dadzą mu kasę, nawet jeżeli ucieknie, to on jednak nie. Gdzieś jakiś taki honor i próba udowodnienia samemu sobie, że jest się coś wartym. W trzeciej dziesięć zostaje zamieniona właśnie na nie do końca dobrą, w sensie nie do końca zdrową, poprawną relację ojca z synem. On próbuje udowodnić coś nie sobie, chociaż być może pozornie również sobie właśnie. Sobie próbuje udowodnić, że może być ojcem, którego syn szanuje, a synowi próbuje udowodnić, że na ten szacunek zasługuje. To jest takie troszkę przesunięcie motywacji. Nie wiem, czy dobre... Wydaje mi się, że ten zabieg był ciekawy. Jedna z nielicznych rzeczy, które wzbogacają oryginał. Szkoda, że jednak gdzieś tam nastąpiło to kosztem tej, tej oryginalnej części psychologicznej. I cóż, zupełnie inna też jest tutaj ewolucja Wade'a. W 15.10 Wade jest bandytą od początku do końca. Jest sympatycznym, elokwentnym kolesiem, ale mimo wszystko jest bandytą. On nie pozwala sobie na chwilę słabości. On pertraktuje. On lojalnie uprzedza Ewansa, że przyjadą jego ludzie i go po prostu zastrzelą. On próbuje sprawę załatwić przekupstwem. On gdzieś tam chce sobie pogadać. Natomiast to cały czas dla niego jest interes, to cały czas dla niego jest zabawa. Wade w wykonaniu kroła w trzeciej 3.10 przechodzi jakąś taką bardzo niebezpieczną, trochę niewiarygodną i mocno przyspieszoną metamorfozę. Facet, który nigdy nie był tak do końca zepsuty, tak zły. W trzeciej 10 widać to wyraźnie w zestawieniu z Princem, i młodym rewolwerowcem, jednym z członków jego bandy, który jest takim ewidentnym, wcielonym szatanem. Facet, który najpierw strzela, a potem dopiero wyciąga rewolwer. A jeszcze dopiero potem myśli. I w trakcie tej podróży do Contention... Wade zaczyna się zachowywać dziwnie. W każdym razie nie zachowuje się tak jak więzień, który chciałby uciec z konwoju wiozącego go do więzienia na śmierć. Zaczyna współpracować z, z tymi swoimi konwojentami. Zaczyna gdzieś tam im pomagać. Oczywiście jest to w akcji uzasadnione, natomiast zostaje doprowadzone zupełnie do absurdu w ostatniej scenie strzelaniny na stacji. I o ile... 15.10, to był taki jeden, jedyny moment, kiedy... Ja pozwolę sobie oczywiście na spoilery, ale myślę, że wszyscy wiedzą, jak to się kończy. To był taki moment, kiedy Wade i Evans biegną przez miasto. Evans popycha Wade'a kolwą Obrzyna i strzela do jego ludzi, pojawiających się tu, tu, to tam. A Wade, Wade od pewnego momentu nie utrudnia mu tego. I kiedy już pociąg odjeżdża i zostaje im ostatni moment, to wskakują obydwaj i siedząc na platformie Wade uśmiecha się do Ewansa i mówi, ja już z Jumy dwa razy uciekałem. I film kończy się ujęciem kamery na żonę Evansa, wszystko jest dobrze, oni odjeżdżają. On, więzień stwierdził, że w zasadzie to jest mu wszystko jedno, czy ucieknie teraz, czy ucieknie z więzienia. Jemu nie robi różnicy, a ten facet się Postarał w jakiś sposób, Wade, chyba, Evansowi czegoś zazdrościć. Niestety, w remake'u z 2007 roku scenarzysta i reżyser zrobili z tej sceny groteskę. Jest to Kix, absolutne łajno filmowe na miarę innego filmu, w którym grał Crow, o którym już dzisiaj wspominałem czyli na miarę sceny, kiedy gladiator na arenie zabija cesarza na oczach całego Rzymu. Mianowicie w pewnym momencie Wade zaczyna współpracować z Ewansem. Oni jakby razem uciekali przed bandą Wade'a do tego pociągu. Kryją się, strzelają, biegną. W ogóle totalny absurd. Zupełnie nie wiadomo po co w ostatniej scenie Evans ginie. Jest to dla mnie kompletnie nieuzasadnione akcją. Nie wiem, czy miało to wskazywać na to, że był tak głupi i tak bardzo próbował coś udowodnić całemu światu, że aż dał się zabić. Według mnie być może chodziło tutaj o zmianę takiej moralizatorskiej, w pewien sposób wymowy oryginału, że jednak dobro, że jednak wartości zostają nagrodzone. Że tu w prawdziwym świecie nie zawsze jest tak, że dobrze zwyciężają. Natomiast ten, ta scena jest kompletnie zbędna. Ech, drugą rzeczą, już absolutnie idiotyczną i, i tutaj ogromne baty dla wszystkich ludzi, którzy pozwolili na to, jest scena, w której Wade zabija całą swoją bandę. Oni przyszli go uratować, a ten prawdopodobnie walnął głową o belkę, jak przebiegali przez stajnie, strzela do nich wszystkich, potem wsiada do wagonu więźniarskiego i pozwala się odwieźć. Jest to po prostu tak totalny szczyt głupoty i o ile rozpatrujemy trzecią 10 do jumy bez tej sceny finałowej. To jest to bardzo dobry film, to jeżeli bierzemy pod uwagę film jako całość, to niestety temat został, pozwolę sobie tutaj na dosadne stwierdzenie, koncertowo spierdolony. Ta zmiana kompletnie zbędna, kompletnie niepotrzebna, zupełnie niszczy. Cały sens robienia remake'u, który poza tym byłby filmem całkiem niezłym, byłby filmem uspółcześnionym, byłby filmem skierowanym do innego, nowego, młodszego widza, niezaznajomionego z kanonem gatunku, niezaznajomionego z prawidłami westernu, który mógłby ten film bardzo dobrze odebrać i polubić, gdyby on kończył się jakoś tak, no, po prostu z głową. A tutaj... O ile w zasadzie całej reszcie byłbym nawet skłonny dać 7 na 10, to niestety za tego obrzydliwego, wstrętnego Kiksa w końcówce powiem tylko nie oglądajcie remake'u, kupcie sobie po prostu 15-10 do Jumy, bo między 15 a trzecią jest nie tylko 12 godzin różnicy, ale też bardzo, bardzo dużo stopni różnicy po prostu w klasie filmowej. Oh, yeah.